Od autora. Pamięci mojej matki, inicjatorki tej książki. Myśl napisania popularno-naukowych biogramów kolejnych królowych polskich narodziła się podczas rozmowy Grupy Miłośników Historii, w czasie której okazało się, że uczestnicy znacznie więcej wiedzą o monarchiniach panujących nad Sekwaną niż nad Wisłą. Już w samym zaraniu pracy wyłonił się problem doboru omawianych sylwetek. Przedstawionych 26 postaci żon królów polskich rządzących od zjednoczenia państwa po rozbiciu dzielnicowym, 16 ukazanych w tomie żony piastów i jagielonów i 10 w tomie żony królów elekcyjnych, nie budziły niczyich zastrzeżeń. Wysuwano natomiast propozycję, by uwzględnić też małżonki innych panujących, a więc wcześniej koronowanych, Ody, żony Bolesława Chrobrego, Rechezy, żony Mieszka II, i Rusinki o dyskusyjnym imieniu, żony Bolesława Śmiałego lub rządzących tylko w poszczególnych dzielnicach Małgorzaty, żony Przemysława II i Ryksy, żony Wacława II. Niezależnie jednak od merytorycznej słuszności włączenia do pocztu tych właśnie biogramów, napisanie znacznej ich części okazało się niemożliwe ze względu na znikomą liczbę źródeł lub wzmianek znajdujących się w większych opracowaniach. Podstawowe informacje o dwóch ostatnich wymienionych królowych Podano zresztą, określąc sylwetkę ich bliskiej krewnej, bratowej względnie ciotki, którą była żona Władysława Łokietka. Należy pamiętać, że nawet dane dotyczące pierwszych uwzględnionych w tym poczcie monarchiń są niezmiernie ubogie. Tak więc w przypadku Jedwigi Kaliskiej nie znamy m.in. roku urodzenia, Anny Aldony Litewskiej imienia matki, a Adelaidy Heskiej daty śmierci. Nie mówiąc już o tym, że również i pozostałe zapisane w kronikach fakty z ich życia są bardzo skąpe. Radzono mi także uwzględnić osobę Elżbiety Łokietkówny, która rządziła Polską w imieniu swego syna, Ludwika Węgierskiego. Jednak ta długo żyjąca i wybitna monarchini była wprawdzie córką, siostrą i matką naszych władców, ale sama, jako żona Karola Roberta, została koronowana tylko na królową węgierską. Niewątpliwie odegrała ona dużą rolę w dziejach znacznej części Europy, czego wyrazem na stronach niniejszego popularnego opracowania jest to, że mówi się o niej, niekiedy z podaniem wielu danych, aż w sześciu biogramach kolejnych polskich monarchii. Ograniczone wiadomości o pierwszych królowych pociągają jeszcze jedno następstwo. Ich biogramy są względnie krótkie, pozbawione autentycznych wypowiedzi, faktów z życia codziennego i poglądów. Brak jest też w nich pełniejszej charakterystyki przedstawionych osób. Dane te stają się coraz bardziej bogate w miarę upływu wieków, w związku z czym można o później żyjących monarchiniach dostarczyć czytelnikom znacznie więcej informacji. Poważną trudność sprawiły przydomki niektórych królowych. Szczególnie dotyczyło to Jadwigi, żony Władysława Łokietka i Anny Aldony, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Nazwano je od ziem, którymi władali ich ojcowie, Kaliska lub Litewska, ale nie są to formy powszechnie przyjęte i mogą budzić zastrzeżenia. Książka ta została napisana przez lekarza. Jest to zgodne z tradycjami medycyny polskiej, której przedstawiciele nieraz interesowali się problematyką humanistyczną. Turbacz, 26 lipca 1983 roku Jadwiga Kaliska, żona Władysława Łokietka w połowie XIII stulecia Polska składała się z szeregu niezależnych księstw, którymi na Śląsku, na Mazowszu i Wielkopolsce władali Piastowie, a na Pomorzu inne miejscowe dynastie. Nadrzędna w XII wieku pozycja książąt krakowskich później wyraźnie malała, aż wreszcie pod względem uprawnień przestali oni prawie zupełnie różnić się od swych kuzynów dzierżących inne ziemie. Jednym z ważnych czynników spajających w całość poszczególne dzielnice była pamięć o dawnej jedności, której wyrazem były między innymi koronacja Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Bolesława Śmiałego. Choć od ostatniej z nich minęło około 200 lat, nadal nieraz określano Polskę jako królestwo. Ówcześni Piastowie wywodzili się od trzech braci synów Bolesława Krzywołustego, Władysława Wygnańca, Mieszka Starego i Kazimierza Sprawiedliwego. Potomstwo pierwszego z nich rządziło na Śląsku, drugiego w Wielkopolsce, a trzeciego w Małopolsce i na Mazowszu. Książęta Śląscy byli częściowo zgermanizowani, natomiast innym dynastiom wynarodowienie nie groziło, choć często żenili się z Niemkami, Czeszkami, Węgierkami lub Rusinkami. Pod względem cywilizacyjnym nad pozostałymi niezniemczonymi kuzynami górowali władcy Wielkopolski. W połowie XIII wieku byli to dwaj bracia Przemysł I. Książe Poznańskim i Bolesław Pobożny książe Kaliski. Starszy, Przemysł, po śmierci ojca opiekował się młodszym i w 1245 roku pasował 14-letniego chłopca na rycerza. Z niezanych przyczyn Bolesław ożenił się dopiero w 1256 roku, a więc w wieku około 25 lat, gdy większość jego rówieśników już dawno założyła rodzinę. Narzeczona Bolesława, Jolenta, w chwili ślubu liczyła 12 wiosen. Była ona młodszą córką króla węgierskiego Beli IV i jego żony Marii Laskaris, cesarzówny greckiej, posiadających dość liczne potomstwo. Gdy miała 5 lat, przysłano ją na dwór starszej siostry Kunegundy Kingi, żony księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Prawdopodobnie przyczyną przyjazdu do Polski były plany rodziców dotyczące wydania Jolenty za któregoś piasta. Ale dodatkową rolę Mogły odegrać niewyżyte instynkty macierzyńskie bezdzietnej kingi, pragnącej opiekować się małą siostrzyczką. Jolenta wychowywała się w atmosferze ascezy, pobożności i surowych obyczajów. Wielu jej najbliższych krewnych zostało później zaliczonych w poczet świętych lub błogosławionych. Wszyscy oni odznaczali się znaczną skłonnością do umartwień. O zwyczajach panujących w domu rodziców świadczy legenda, że gdy jedna z bratowych naraziła się królowej, matce Jolenty, Sama przyniosła jej dyscyplinę, aby ułatwić wymierzenie kary. Kilka bliskich zamężnych krewniaczek pozostało dziewicami, gdyż potrafiły namówić małżonków do wstrzemięźliwości. Jedną z nich była właśnie Kinga. Zgodnie z podaniem wychowywała ona surowo małą Jolentę, cały jej dzień zapełniając pracą, modlitwą i dobrymi uczynkami. Sama słynęła szeroko ze świątobliwości i wyrzeczeń. Męża swego potrafiła tak ukształtować, że zyskał przydomek wstydliwy. Podobno, aby zasługi obojga w zachowaniu czystości były większe, małżonkowie mieli wspólną sypialnię. W sprawach światowych Kinga wykazywała dużo energii i dynamizmu. Wywierała wielki wpływ na Bolesława i nieraz wspólnie wystawiali dokumenty. Dzięki znacznemu posagowi była osobą bogatą, pożyczała dużą kwotę mężowi, a gdy ten nie mógł jej zwrócić długu, przyjęła w zamian sądę czyznę. Darzyła szczególnym uznaniem swoją ciotkę Elżbietę Toryńską niedawno kanonizowaną, i ufundowała dwa kościoły parafialne pod jej wezwaniem, w Nowym Sączu i w Nowym Mieście Korczynie. Jest prawdopodobne, że silna indywidualność księżnej krakowskiej stała się przyczyną trwającej całe życie nieśmiałości młodszej siostry. Ślub Jolenty z Bolesławem odbył się w 1256 roku w Krakowie przy grobie świętego Stanisława, o którego kanonizację zabiegali Bolesław Stydliwy i Kinga. Młodych błogosławił biskup Prandota. Przedtem uzyskano z Węgier zgodę rodziców królewny. Według Długosza gody weselne trwały kilkanaście dni. Ze względu na wiek oblubienicy małżeństwo nie zostało dopełnione i Bolesław sam powrócił do Wielkopolski podczas gdy Jolenta jeszcze przez dwa dalsze lata bawiła na Wawelu. Po ślubie przyjęła ona drugie imię Helena, może dlatego, że pierwsze, otrzymane po francuskiej prababce, brzmiało zbyt obco w uszach krewnych i poddanych. W latach następnych używała obu imion jednocześnie lub wymiennie. W 1258 roku Jolenta przybyła do Wielkopolski małżonkowie zamieszkali razem. Przez najbliższe pięć lat nie mieli jednak dzieci. Być może oddziałał tu przykład świątobliwych niewiast z rodziny młodej księżnej, a pamiętać należy, że i Bolesław przeszedł do historii z przydomkiem pobożnym. Wszystko przemawia za przypuszczeniem, że kontakty pomiędzy Jolentą a Kingą były ożywione i kroniki zapisały na przykład, że w 1256 roku obie siostry z mężami spotkały się w miejscowości Danków, oraz, że w 1270 roku księstwo Kaliscy byli na pogrzebie wspólnej krewnej w Krakowie. Mniej znane są stosunki z rodzicami i rodzeństwem przebywającymi na Węgrzech. Wiadomo, że Kinga się z nimi widywała, więc możliwe, że jej młodsza siostra uczestniczyła czasami w tych spotkaniach. Kiedy bowiem Bela IV zawarł umowę ze swym zbuntowanym synem Stefanem, podpisało ją w charakterze świadków szereg członków rodziny, m.in. mąż Kingi Bolesław Stydliwy, oraz mąż Jolenty, Bolesław Pobożny. Wkrótce Jolenta zyskała nową bliską krewną zamieszkałą w Polsce. Była nią Gryfina, córka jej rodzonej siostry, królewny węgierskiej Anny oraz ruskiego księcia Rościsława. Gryfina poślubiła w 1265 roku Leszka Czarnego, władającego się radzem, przy czym jest prawdopodobne, że to Kinga skojarzyła małżeństwo siostrzenicy z bliskim krewnym i przewidywanym następcą swego męża. Nowa księżna sieradzka nie przypominała jednak swoich ciotek i kiedy mąż jej nie dopełnił małżeństwa, publicznie oskarżyła go o impotencję. Zaczęła się wszędzie pokazywać z rozpuszczonymi włosami, oznaka dziewictwa, aż wreszcie go opuściła. Liczono się z nią, gdyż była rodzoną siostrą królowej Kunegundy czeskiej, żon jednego z najpotężniejszych monarchów Europy. W 1275 roku... Bolesławowi wstydliwemu udało się pogodzić siostrzenicę żony ze swoim krewniakiem i podobno Gryfina nie miała już wówczas powodu do skarg na Leszka, choć matką nigdy nie została. Siedem lat po ślubie Jolencie urodziła się córka. Nazwano ją Elżbietą na cześć ciotecznej babki, świętej o tym imieniu, do której Kinga miała, jak wspomniano, specjalne nabożeństwo. W Kilka lat później przyszła na świat Jadwiga. Niektórzy autorzy, w tym Jerzy Wyrozumski, przyjmują rok 1266 za datę tego wydarzenia, ale inni, np. Jasiński, uważają jednak przyszłą królową Polski za osobę znacznie młodszą. Wreszcie około roku 1276 urodziła się ostatnia z siostr Anna. Księżniczki wychowywały się wraz z licznym rodzeństwem stryjecznym, gdyż przemysł pierwszy już nie żył. A Bolesław Pobożny stał się opiekunem czterech bratanic i chłopca, Przemysła II, w imieniu którego zaczął rządzić drugą połową wielkopolski. Jolenta była prawdopodobnie bardzo dobra dla dzieci zmarłego szwagra, dzięki czemu Przemysł II szczerze polubił stryjenkę, a być może właśnie pod wpływem księżnej kaliskiej aż trzy jego siostry wstąpiły do klasztoru. Dobre stosunki Bolesława Pobożnego z bratankiem utrzymywały się także wówczas... Gdy ten w 1273 roku stał się pełnoletni i zaczął samodzielnie rządzić w księstwie poznańskim, choć odbywało się to nie bez zakłóceń i waśni. W tym okresie obaj piastowie wielkopolscy zawali przymierze z władcami pomorskimi. Żeby je umocnić, przemysł poślubił Ludgardę, wnuczkę księcia szczecińskiego, na którego dworze odbyły się gody weselne. Jadącym do Poznania młodym małżonkom na spotkanie wyjechali Bolesław i Jolenta wraz z biskupem Mikołajem, a chyba także i z córkami. Prawdopodobnie Jadwiga pierwszy raz zobaczyła wówczas słynną ze swego tragicznego zgonu kuzynkę. Księżniczki kaliskie wychowywano w podobnej atmosferze co ich matkę, z tym że Jolenta, równie świątobliwa jak Kinga, była nieporównywalnie mniej energiczna. Być może dzięki temu Jadwiga stała się silną indywidualnością. Księżna Kaliska zupełnie nie zajmowała się polityką, dużo natomiast uwagi poświęcała klasztorowi klarysek, który pod jej wpływem, według jednych źródeł, ufundował Bolesław Pobożny w Gnieźnie, a według innych zaczął czynić przygotowania do jego założenia. Poza tym, zgodnie z tradycją swej rodziny, opiekowała się zakonem franciszkanów. Z trzech córek najstarszą Bolesław Pobożny wydał za mąż według swego uznania, najmłodsza, prawdopodobnie najbardziej związana z matką. Wstąpiła pod jej wpływem do klasztoru. Można spekulować, że tylko średnia, Jadwiga, w jakimś stopniu samodzielnie zadecydowała o swym losie. Za pójście najstarszej księżniczki Elżbiety nastąpiło w 1277 roku, gdy miała 14 lat. Narzeczony, Henryk V, był prawdopodobnie trochę starszy. Musiał być niezbyt przystojny, skoro nosił dwa przydomki, brzuchaty i tłusty. W chwili ślubu był udzielnym księciem Jaworskim. Później jednak odziedziczył także Księstwa Legnickiej i Wrocławskiej przez krótki czas należał do najpotężniejszych piastów śląskich. Samą Elżbietę uważa się za ostatnią polską władczynię Wrocławia. Analiza imion potomstwa i niektóre inne pośrednie dane wskazują, że stosunki osobiste pomiędzy córkami Księcia kaliskiego były dobre. Nie ma natomiast dowodów, żeby ta sympatia wpłynęła na jakieś układy polityczne. Przeciwnie, Mężowie i dzieci obu sióstr nieraz znajdowali się we wrogich obozach politycznych. Istnieją dane, że po wydaniu Elżbiety za mąż, Bolesław zaręczył Jadwigę z przyrodnim bratem Leszka Czarnego, Władysławem, księciem Łęczyckim. I ten kandydat na zięcia nie był zewnętrznie atrakcyjny, skoro nazywano go Łokietkiem. Wkrótce po tych zaręczynach pobożny zmarł w Kaliszu 13 kwietnia 1279 roku i został pochowany w Poznaniu. Jadwiga w chwili śmierci ojca była chyba trzynastoletnią dziewczynką. Osobliwością jej biografii jest to, że wyszła za mąż ogromnie późno, bo mając blisko 30 lat, choć według innych danych nie przekroczyła drugiej dekady życia. Nie bardzo wiadomo, co w tym okresie robiła. Po zgonie Bolesława Pobożnego miała dwóch opiekunów. Oficjalnym w myśl ówczesnych zwyczajów był najbliższy krewny ojca, głowa rodu, a więc przemysł drugi. Odziedziczył on dzielnicę Stryja, połączył ją z własną i stał się władcą całej Wielkopolski. Stosunki pomiędzy kuzynami były prawdopodobnie serdeczne, a Jadwiga, w większości zachowanych dokumentów, nazywana jest siostrą księcia. Niewątpliwie więc część czasu przebywała w Poznaniu na dworze brata Stryjecznego. Obserwowała tam wzrost jego potęgi i była świadkiem rozkładu małżeństwa z Ludgardą, spowodowanego rzekomo brakiem potomstwa. 12 grudnia 1283 roku księżna zmarła, jak podaje Długosz, zamordowana z rozkazu męża, którego na próżno błagała, aby jej nie odbierał życia, lecz odesłał do domu choćby w jednej koszuli. W dwa lata później, 11 października 1285 roku, przemysł poślubił Rykse, córkę Waldemara, króla szwedzkiego, a ta urodziła mu 1 września 1286 roku. Dziewczynkę nazwaną Reiczka Elżbieta. Po rychłym zgonie drugiej małżonki książę ożenił się po raz trzeci, tym razem z Małgorzatą Brandenburską, której matka była królewną duńską. Nic nie wiadomo, jak układały się stosunki Jadwigi z kolejnymi żonami kuzyna oraz małą bratanicą Reiczką. Drugą opiekunką Jadwigi była jednak jej matka, z którą także spędzała zapewne część czasu. Ta zaś wkrótce po śmierci męża udała się na dwór Kingi do Krakowa, być może przynaglona wieścią o chorobie szwagra. W każdym razie, gdy Bolesław Wstydliwy zmarł 7 grudnia 1279 roku, była na jego pogrzebie. Podczas uroczystości żałobnych wstąpiły wraz z siostrą do zakonu klarysek. Odbyło się to w sposób niecodzienny, gdyż na jedno z nabożeństw w kościele franciszkanów obie księżne, podobno zupełnie nieoczekiwanie, pojawiły się w habitach, przy czym dla umartwienia ich nakrycia głowy zostały uszyte z całunu osłaniającego trumnę wstydliwego. Po śmierci Bolesława księciem krakowskim został Leszek Czarny. Był on żonaty z Gryfiną, bliską krewną odowiałych sióstr. Mogły się więc one spodziewać życzliwości z jego strony. Mimo to jednak między Kingą a księciem przez kilka lat trwały spory majątkowe. Leszek Czarny kwestionował zapisy poczynione przez wstydliwego na rzecz żony. Obie księżne w tym okresie przebywały już w klasztorze Klarysek w Sączu, gdzie wkrótce wstąpiła ich trzecia siostra Konstancja, wdowa po Rusinie Lwie Halickim. Ksienią zgromadzenia została Kinga. Tam też przeżywały najazd Tatarów w roku 1287. Leszek Czarny z Gryfiną uciekli wówczas na Węgry. Najeźdźcy zagrażali również klasztorowi Sądeckiemu, w związku z czym zakonnice schroniły się w Pieninach. Wędrowały pieszo, a przez Dunajec przeprawiały się w Krościenku. Tam Kinga rzuciła klątwę na mieszkańców, gdyż odmówili pożyczenia koni. Trzeba pamiętać, że dla świątobliwych panien pohańbienie przez pogan było straszniejsze od najgorszych tortur. Opisując tę ucieczkę, długoż wymienia imiennie Jolentę. Była też ona zamieszana w inne wydarzenie. Została mianowicie współoskarżona, główną obwinioną była jednak Kinga, o rzekome miłostki ze spowiednikiem Bogu Fałem, który został dyscyplinarnie odwołany i skazany na pokutę. Jego następca, Piotr Odrowąż, początkowo wierzył tym oszczerstwom i przez jakiś czas uważał świątobliwy żywot sióstr za obłudę. 30 września 1288 roku zmarł Leszek Czarny i wdowa po nim, Gryfina, wstąpiła również do klasztoru sądeckiego. Do grona księżniczek dołączyła potem jeszcze córka Konstancji i lwa halickiego, Świętosława. Tak więc w Nowym Sączu przebywały trzy córki, Kinga, Jolenta i Konstancja, oraz dwie wnuczki, Gryfina i Świętosława, Beli IV. Niewątpliwie okresowo mieszkały także u matki i ciotek dwie pozostałe wnuczki, księżniczki halickie. Jednak w przeciwieństwie do swych krewniaczek, Jadwiga pozostawała osobą świecką. Można spekulować... Że wywierano na nią nacisk, aby również przywdziała habit, zwłaszcza, że była niezamężna w wieku, w którym inne piastowny zostawały bądź mężatkami, bądź zakonnicami. Pobyt w świątobliwym otoczeniu musiał wywrzeć określony wpływ na młodą dziewczynę. Księżniczka do końca życia słynęła z pobożności, surowości obyczajów i sympatii do klarysek. Niemniej miała także dużo światowych ambicji rządze władzy. A być może i chęć założenia rodziny i prawdopodobnie w związku z tym potrafiła oprzeć się naciskom. Natomiast jej siostra Anna, młodsza o siedem lat, wstąpiła do klasztoru. Istnieje pogląd, że właśnie w tym okresie, kiedy mogła tam przebywać Jadwiga, w zgromadzeniu sądeckich klarysek powstała słynna pieśń Bogu Rodzica. A zupełnie niewątpliwie księżniczka obserwowała dbałość swej ciotki o rozwój gospodarczy obszaru, którym ta ostatnia zarządzała. Kinga zmarła 24 lipca 1292 roku. Po niej przeoryszą została Gryfina. Długoż podaje, że Jolenta do końca życia siostry przebywała w Sączu i dopiero później wróciła do Wielkopolski. Inni jednak sądzą, że powrót ten nastąpił dużo wcześniej. Być może nawet przed najazdem Tatarów. W czasie drogi powrotnej księżna miała przejściowo zatrzymać się w klasztorze w Śremie, a ostatecznie osiąść w Gnieźnie. Towarzyszyła jej najmłodsza córka Anna, a wkrótce dołączyła wnuczka księżniczka wrocławska, nazwana na cześć babki Heleną. Obie one także były klaryskami. Jest prawdopodobne, że Jadwiga odwiedzała matkę w Gnieźnie. Przywiązany do stryjenki przemysł drugi hojnie wyposażył jej klasztor, a niektórzy sądzą, że dopiero on go dla niej ufundował w 1284 roku. Jednak Jolenta, w przeciwieństwie do Kingi, nigdy nie pełniła żadnych godności zakonnych. Przez wszystkie te lata, które Jadwiga spędzała chyba częściowo na dworze poznańskim Przemysła II, a częściowo z matką w klasztorze Klarysek w Sączu i Gnieźnie, nic nie było słychać o jakiejkolwiek roli w jej życiu Władysława Łokietka, z którym miała być zaręczona jeszcze przez ojca. W związku z tym jedni sądzą, że zaręczyny te się wówczas nie odbyły, drudzy, że narzeczeństwo trwało krótko, a zupełnie odosobnienie autorzy zakładają nawet, że w tym czasie Łokietek miał inną, Później zapomniano żonę, prawdopodobnie jakąś piastównę śląską. W omawianym okresie o małym księciu było w Polsce głośno. Urodzony około 1260 roku liczył 7 lat, kiedy zmarł jego ojciec książę Kujawski. Matka Eufrozyna z domu księżniczka opolska po śmierci pierwszego męża wyszła ponownie za mściwoja drugiego księcia Pomorza Gdańskiego, gdy syn miał 15 lat i nie odgrywała już większej roli w jego życiu. Starszym, przyrodnim bratem Łokietka był książek krakowski Leszek Czarny, mąż Gryfiny. Szersza działalność polityczna Władysława rozpoczęła się w 1288 roku, gdy przez kilka miesięcy władał Wawelem, występując w charakterze spadkobiercy brata. Znacznie dłużej utrzymywał się w Sandomierzu, ale i stamtąd w sierpniu 1292 roku został wyparty przez Czechów. Co więcej, musiał się uznać za ich lennika nawet w dziedzicznym Sieradzu. W tym okresie Łokietek był jeszcze typowym księciem dzielnicowym, chciwym, drapieżnym, kierującym się egoistyczną chęcią zdobycia jak największej ilości ziemi i bogactw. Powoli jednak, dzięki ogromnej energii, wytrwałości i umiejętności podnoszenia się z poniesionej klęski, Władysław stawał się wyrazicielem wszystkich sił dążących do zjednoczenia ziem polskich. Proces ten trwał jednak długo i postępował powoli. A w chwili, kiedy Łokietek zaczął odgrywać większą rolę w życiu Jadwigi, chyba się jeszcze nie rozpoczął. W 1292 roku Władysław był tylko księciem sieradzkim, lennikiem czeskim. Najpotężniejszym władcą polskim był wówczas Przemysł II i na nim Mały Piast postanowił się oprzeć. 6 stycznia 1293 roku doszedł do skutku zjazd kuzynów w Kaliszu, w którym wziął także udział młodszy brat Łokietka, Kazimierz. Trzej książęta zawarli wtedy tajny układ antyczeski. Prawdopodobnie właśnie wówczas nastąpił wreszcie ślub Władysława z Jadwigą, co miało umocnić zawarte przymierze. Przypuszcza się, że małżonka wniosła mu w posagu wyłącznie pieniądze i klejnoty, ale być może także jakieś prawa do sukcesji w Wielkopolsce. Pomimo zawarcia małżeństwa dalsze losy Jadwigi nie są jasne. Prawdopodobnie przeniosła się z mężem do jego rodzinnych Kujaw. Dzielnica Władysława uległa wówczas pewnemu powiększeniu, gdyż odziedziczył on ziemię łęczycką po bracie zamordowanym w 1294 roku przez Litwinów. Podobno, aczkolwiek dowody na to są bardzo nikłe, waleczny, lecz i awanturniczy książę myślał wówczas o koronie węgierskiej, gdyż w 1290 roku zmarł król Władysław IV i na nim wygasła główna linia Arpadów. Śmierć ta spowodowała wysunięcie pretensji do tronu przez różnych kandydatów. Jednym z nich miał być rzekomo łokietek, powołujący się na to, że Jadwiga była wnuczką Beli IV, a siostrą wujeczną Władysława IV. Niezależnie jednak od zamiarów przedsiębiorczego piasta, nic nie wiadomo, aby poczynił on jakieś konkretne kroki w tym kierunku. Był poza tym związany z głównym pretendentem, późniejszym królem Andrzejem III, żonatym z bratanicą małego księcia Feneno. W tym okresie o Jadwidze wiadomo tylko tyle, że sześciokrotnie zostawała matką. W 1296 roku urodziła pierworodnego Stefana. W doborze tego imienia dopatywano się pretensji do korony węgierskiej. Później Władysława, a wreszcie, chyba w roku 1298, córkę Kunegundę. Ta ostatnia niewątpliwie nazwana została na cześć ciotecznej babki Kingi. Nie ma danych, aby Łokietek okazał wówczas jakąś pomoc siostrze swej żony Dżbieciem. Księżna wrocławska przeżywała ciężkie chwile, gdyż mąż jej, Henryk V Gruby, walcząc z Głogowczykiem, został wzięty do niewoli, trzymany był przez kilka lat w klatce, a wypuszczony został dopiero po zrzeczeniu się licznych ziem. W tym okresie wcześniejsze zabiegi Przemysła II przyniosły wyniki, gdyż po śmierci Mściwoja II, 25 grudnia 1294 roku, został księciem Pomorza Gdańskiego, które połączył z Wielkopolską. Przystąpił wtedy do realizacji swego najbardziej ambitnego planu. Zająwszy w 1290 roku przejściowo Kraków, wywiózł zeń insygnia królewskie Bolesława Śmiałego. Po uzyskaniu zgody papieża koronował się w Gnieźnie 26 czerwca 1295 roku, a wraz z nim jego trzecia żona Małgorzata Brandenburska. Choć nowy król władał tylko częścią ziem polskich, Wydarzenie to miało ogromne znaczenie, zarówno polityczne, jak i moralne. Być może obserwatorem uroczystości była Jadwiga, najbliższa krewna monarchy, a w dodatku żona jego sojusznika. Wkrótce jednak sytuacja polityczna uległa zasadniczej zmianie, gdyż 8 lutego 1296 roku przemysł został zdradziecko zamordowany w Rogoźnie przez zbirów niemieckich. Okoliczności tej zbrodni nie są dotąd zupełnie jasne. Brał w niej bowiem udział m.in. Jan Margrabia Brandenburski, rodzony siostrzeniec zamordowanego, a także buntujący się poddani, na Nałęczowie i Zarembowie. Przemysł swoim następcą wyznaczył kiedyś Henryka, księcia Głogowskiego, zwanego Głogowczykiem, który wystąpił teraz z pretensjami do Wielkopolski. Jego rywalem okazał się jednak rzutki łokietek. Być może wykorzystał on jakieś powiązania osobiste żony. W rezultacie dzielnica zamordowanego Wielkopolska została podzielona między obu książąt. Mąż Jadwigi nie był jednak popularny i na przykład arcybiskup Świnka sprzyjał wówczas nie jemu, lecz Głogowczykowi. Jako władca części Wielkopolski Łokietek poczynił nowe nadania zakonowi klarysek w Gnieźnie, w którym przebywała jego teściowa Jolenta, zresztą wkrótce potem zmarła. W tym okresie najbliższa rodzina Przemysła opuściła już Polskę. Owdowiała królową, Małgorzata wróciła do rodziców, a w kilka lat później poślubiła księcia Saskiego. Wyjeżdżając z Poznania zabrała ze sobą swą nieletnią pasierbicę, królewnę Reiczkę, Ryksę, którą zaręczono z jednym z książąt brandenburskich. Córka Przemysła pozostawała na dworze zabójców swego ojca nawet po śmierci narzeczonego. Jednak nie Brandenburgia stanowiła w tym okresie główne zagrożenie Polski. Od kilku lat pojawił się nowy nieprzyjaciel, którego potęga stale rosła. Był nim Wacław II, król czeski, syn Kunegundy, rodzonej siostry Gryfiny, a ciotecznej Jadwigi Łokietkowej.